Rozdział piąty Sarja narzeka na Lechiego Obydwoje radują się z powrotu swych synów, składają ofiary Panu Mosiężne płyty zawierają księgi Mojżesza i proroctwa innych proroków Lechi jest potomkiem Józefa według rodowodu zapisanego na płytach Proroctwa Lechiego o jego potomstwie i zachowaniu płyt Przybyliśmy do naszego ojca na pustyni z całego serca. Radował się z naszego przybycia także moja matka Saria. Ogromnie się cieszyła, gdyż prawdziwie nas opłakiwała. Myślała bowiem, że zginęliśmy na pustyni i narzekała na mojego ojca, zarzucając mu, że był wizjonerem. I mówiła, wyprowadziłeś nas ze ziemi naszego dziedzictwa i nie ma już moich synów, a my zginiemy na pustyni. W ten sposób moja matka narzekała na mojego ojca. I stało się że mój ojciec powiedział jej, wiem, że jestem wizjonerem, gdyż jeśli nie zobaczyłbym wizji tego, co mi Pan Bóg pokazał, nie zaznałbym dobroci Boga, lecz pozostałbym w Jerozolimie i zginąłbym razem z moimi braćmi. A tak, dana mi jest ziemia obiecana. Czym się raduję i wiem, że Pan ocali moich synów z rąk Labana i przyprowadzi ich do nas na pustynię. Mówiąc w ten sposób, mój ojciec Lechi uspokajał moją matkę Sarię, co do nas, gdy wędrowaliśmy przez pustynię do Jerozolimy, by uzyskać kroniki Żydów. I gdy powróciliśmy do namiotu mego ojca, radość ich była wielka, a moja matka uspokoiła się i powiedziała – wiem teraz z całą pewnością, że Pan nakazał moim mężowi ujść na pustynię, a także, że opiekował się moimi synami i ocalił ich z rąk Labana – umożliwiając im wypełnienie Jego przykazania. Tak mówiła moja matka. I radowali się niezmiernie, i złożyli Panu ofiarę i całopalenia, i dziękowali Bogu Izraela. A gdy skończyli dziękować Bogu Izraela, mój ojciec Lechi zbadał od początku kroniki wyryte na mosiężnych płytach. I przekonał się, że zawierały one pięć ksiąg Mojżesza, dających opis stworzenia świata, a także mówiących o Adamie i Ewie, którzy byli naszymi pierwszymi rodzicami. jak również kroniki Żydów od początku do czasu panowania Sedecjasza, króla Judy. Proroctwa świętych proroków od początku do czasu panowania Sedecjasza oraz wiele proroctw Jeremiasza. Mój ojciec Lechi znalazł także na musiężnych płytach rodowód swoich ojców i dowiedział się, że był potomkiem Józefa, syna Jakuba, sprzedanego do Egiptu, którego Pan ocalił, aby mógł ocalić swego ojca Jakuba i całą jego rodzinę, żeby nie zginęli z głodu. I zostali oni wyprowadzeni z niewoli z ziemi egipskiej przez tego samego Boga, który ich zachował. W ten sposób mój ojciec Lechi poznał rodowód swoich ojców, Laban był także potomkiem Józefa, dlatego on i jego ojcowie przechowywali te kroniki. Gdy mój ojciec przekonał się o tym wszystkim pełen ducha, prorokował o jego potomstwie. Prorokował, że te mosiężne płyty dotrą do wszystkich narodów, plemion i ludów różnych języków należących do jego potomków. Dlatego powiedział, że płyty te nigdy nie zostaną zniszczone, ani też nie ulegną z czasem zetlenieniu. I Lechi Prorokował o wielu rzeczach co do jego potomstwa. I jak dotąd ja i mój ojciec wypełniliśmy, co nam Pan nakazał. Uzyskaliśmy płyty, jak nam Pan nakazał, a zbadawszy je przekonaliśmy się, że miały one dla nas wielką wartość, bo dzięki nim mogliśmy zachować przekazania Pana dla naszych dzieci. Było to więc mądrością Pana, że mieliśmy je zabrać ze sobą w naszą podróż przez pustynię do ziemi obiecanej.